Rozdział piętnasty. Pan ciężko doświadczał nefitów, ponieważ ich kocha. Nawróceni lamanici są wytrwali w wierze. Pan będzie im miłosierny w ostatnich dniach. Ostrzegam was, moi ukochani bracia, że jeśli się nie nawrócicie, wasze domy opustoszeją. Jeśli się nie nawrócicie, wasze kobiety będą rozpaczać, gdy będą karmić tego dnia. Albowiem będziecie chcieli umknąć, ale nigdzie nie znajdziecie schronienia. Biada wtedy ciężarnym kobietom Albowiem ich krok będzie ociężały I nie zdołają uciec Zostaną stratowane I pozostawione na pastwę śmierci Biada temu ludowi Biada Nefitom Jeśli się nie nawrócą Widząc wszystkie te znaki dane im W tak wielkiej mierze Oto byli wybranym ludem Pana Kochał on lud Nefiego Ale też ciężko ich doświadczał Gdy popełniali zło A doświadczał ich ponieważ ich kocha i nienawidził moich braci Lamanitów, albowiem nie ustawali w czynieniu zła, postępując według tradycji swych ojców. Jednak Pan przedłużył ich dni, aby dostąpili zbawienia nauczani słowa przez nefitów. Przypatrzcie się, że większość z nich postępuje rozważnie przed Bogiem Przestrzegają Jego przykazań, przepisów i wyroków według prawa Mojżesza Większość z nich tak postępuje Starając się gorliwie zaznajomić resztę swych braci z prawdą Dlatego każdego dnia zwiększa się ich liczba I sami wiecie Albowiem jesteście tego świadkami, że ci spośród nich, którzy poznali prawdę, zrozumieli, że tradycje ich ojców są złe i występne i dają wiarę Pismom Świętym. To jest proroctwo świętych proroków, które skłaniają ich ku wierze w Pana i nawróceniu, co z kolei powoduje przemianę w ich sercach. Ci spośród nich, którzy to osiągnęli, jak sami to wiecie, są mocni i wytrwali w wierze i we wszystkim, co uczyniło ich wolnymi. Wiecie także, że zakopali swą broń, bojąc się, że z jakiegoś powodu mogliby zgrzeszyć. Widzicie, że boją się grzeszyć. Wolą raczej być stratowani i zabici przez swych wrogów, niż podnieść miecz do walki z nimi. I dzieje się to ze względu na ich wiarę w Chrystusa. Pan będzie im błogosławił i pomimo ich niegodziwości przedłuży ich dni z uwagi na stałość ich wiary, gdy uwierzyli i wytrwałość, gdy zostali oświeceni. Nawet jeśli utracą wiarę, Pan przedłuży ich dni, aż nadejdzie czas, o którym mówili nasi ojcowie, prorok Zenos i wielu innych, czas przywrócenia naszym braciom Lamanitom poznania prawdy. Mówię Wam, że w ostatnich dniach obietnice Pana będą odnosiły się do naszych braci Lamanitów. Jakkolwiek zostaną ciężko doświadczeni i będą pędzeni, to tu, to tam, po całej tej ziemi, ścigani, zabijani i rozproszeni, nie mając gdzie uciec, Pan będzie im miłosierny. Zgodnie z proroctwem zostanie im przywrócone poznanie prawdy o odkupicielu, ich wielkim i prawdziwym pasterzu i zostaną zaliczeni do jego owiec. Dlatego mówię wam, że jeśli się nie nawrócicie, ich los będzie lepszy od waszego. Albowiem gdyby oni, żyjący w niewierze wskutek tradycji swych ojców, doświadczyli cudów, których doświadczyliście, nigdy by nie odstąpili od wiary. Dlatego tak mówi Pan. Nie zniszczę ich zupełnie I w dniu, który uznam za stosowny, powrócą do mnie Tak mówi Pan o nefitach Jeśli się nie nawrócą i nie będą posłuszni mej woli Zniszczę ich zupełnie, bo nie wierzyli Pomimo wielkich dzieł, jakich pośród nich dokonałem Jak Pan żyje, tak się stanie Mówi Pan